I zapraszam na relacje z Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, a dokładniej rzecz ujmując z jego najnowszej, 36 już edycji, która miała miejsce głównie na Atlas Arenie 27 i 28 września 2025 roku w Łodzi oczywiście. MFK IG, no bo tak w skrócie się o tym festiwalu mówi, to oczywiście gigantyczne święto fanów komiksu i gier, jak sama nazwa wskazuje. I jeżeli chodzi o komiksy, to też największa tego typu impreza w Polsce, jedna z większych w Europie i w związku z tym też pewnie na świecie. Jeżeli chodzi o gry, no to tutaj nie wiem, bo konkurencyjne eventy znam tylko z relacji w sieci, ale tak czy siak fani zarówno nowych konsol, sprzętu retro, VR-u, ale też bitewniaków, karcianek i innych planszówek także znajdą tutaj coś dla siebie. Nie wiem jak jest ze skalą, ale na pewno fani gier także będą jakoś tam zadowoleni. Zaś fani komiksu znajdą dla siebie tutaj absolutnie wszystko, co sobie tylko mogą wymarzyć, choć nie zawsze w atrakcyjnej cenie, ale to już jest kwestia indywidualnych wystawców, no i trochę szczęścia, tak? Bo niektórzy robią jakieś gigantyczne, absurdalne promocje, dostaje się komiksy za pół darmo, tak? O wiele taniej niż w sieci, a inni znowu tam jakieś minus 20 od ceny okładkowej I no jak ktoś trochę bardziej jest rozeznany w rynku, no to pokręci na to nosem. No ale norma, tak? To już jest kwestia niezależna od organizatorów. MFK i G oferuje jako impreza gigantyczną, naprawdę gigantyczną przestrzeń targową, wypełnioną po brzegi komiksami, ale i różnego rodzaju gadżetami. Co mam na myśli? Otóż y, możemy tam kupić jakieś pluszaki, wlepki, nalepki, przypinki, koszulki, alt-fashion, figurki, druk 3D, wyroby z drewna czy ze skóry, ubrania, poduszki. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. A jeżeli chodzi o komiksy, tu znajdzie się tam nie tylko największych polskich wydawców, nie tylko największych graczy rynkowych, ale i masę stoi z komiksem niezależnym, samowydawców, małe kolektywy i oficynki, najróżniejsze ziny, ilustracje z katalogu lub też na indywidualne zamówienie? No i też oczywiście cały ten środek, powiedzmy, rynku średniej wielkości podmioty. Na szczęście nadal relatywnie niewiele AI pojawia się na targach, zwłaszcza takiego AI slopu. Przy dwóch stoiskach z naklejkami grafiki wydawały mi się podejrzane. Poza tym czułem, że obcuję jednak z wytworami ludzkiej kreatywności, a może i te dwa też były wykonane przez ludzi po prostu na jedno kopyto. Nie wiem, tak? nie będę tutaj jakoś wygokował. Ale właśnie cieszy mnie to, że nadal jednak no, obcujemy ze sztuką, tak? Czy bardziej komercyjną, masową, czy bardziej indywidualną, ale jednak ze sztuką. Na festiwalu można też oczywiście nabyć nie tylko polskie rzeczy, ale i zagraniczne zeszyty czy omnibusy, albo też oprócz nowości zakupić jakieś dawno wyprzedane komiksy na stoiskach antykwarycznych. Jeżeli kogoś interesują gorące premiery od nagle czy non-stop komiks, no to może od razu udać się do tych wydawców, na ich duże stoiska. Jeżeli ktoś woli zamienić kilka słów z założycielami Tore i, nie wiem, podpytać o to, kiedy można spodziewać się kolejnego tomu Juli czy Dylana Doga, no to też nie ma problemu. A jeżeli ktoś lubi grzebać w starociach, w antykwariatach, no to i tutaj się odnajdzie. Bo i takie stoiska są obecne na terenie Atlas Areny. Jako już MFKIG to wydarzenie, które każdy fan komiksu zapisuje sobie w kalendarzu. To wielu wydawców i też niezależnych twórców planuje premierem swoich publikacji właśnie na wrzesień, tak żeby zbiegła się jakoś tam z MFKIG. Czasami dosłownie premiera odbywa się na festiwalu, czasami krótko przed nim i od niedawna także organizator festiwalu, czyli Łódzki EC1, zaczął wydawać komiksy, które zwyciężyły w konkursie na projekt publikacji komiksowej, w związku z tym. Na tegorocznym festiwalu premierę zaliczył komiks Botanika Katarzyny Klas, który był całkiem nieźle promowany przed i w trakcie imprezy, ale to oczywiście nie jedyna premiera, no bo tak jak mówię, inni wydawcy też chcą skorzystać z tego, bycie z tej atmosfery doniosłej wielkiej imprezy i we wrześniu w związku z tym zadebiutowało ponad 200, tak naprawdę prawie 300 pozycji, z czego około setka miała premierę właśnie na MFKiG absurdalna ilość tak naprawdę. Niektórzy sobie nie zdają pewnie sprawy, że tyle komiksów jest wydawanych u nas w ogóle. Z polskich rzeczy, jeszcze nie będę wymieniał wszystkiego, takie rzeczy, które mi się gdzieś osobiście rzuciły w oczy w uszy, etc., no to na pewno pojawiły się nowy Blair, Atticus Crow i The Voodoo Witch, 39. Act, Dealers, Lumentral, Mój kochany straszny potwór, Na wypadek Wszelki Woda, Soda i Bąbelki, Projekt Rust, czy też Rust, ten wywiad rzeka, Trust the Process, czyli katalog wystawy Przemysła truścińskiego, nowe zeszyty jeża Jerzego, Kapitana Żbika, Opowieści Grabarza, Kajko i Kokosz, Szkice i Rysunki o nowy relaks, nowy produkt, no i oczywiście wydział siódmy, więc troszkę tego było z tych rzeczy, które mi się tylko gdzieś tam w oczy rzuciły. Jeżeli chodzi o mangi, to tutaj tego prawie nie śledzę, ale wiem, że na pewno kolekcja Lovecrafta. Te fajne, grube, twarde wydania zostały poszerzone o nowy tom, o Widmo nad Innsmouth. Też pojawił się w końcu Cyberpunk Edge Runner's Madness, ale zakładam, że było też sporo innych premier, a z komiksów zagranicznych między innymi pojawił się czwarty Nathan Never, którego z trzecim zamówiłem właśnie na stoisku wydawcy. Poza tym tam, gdzie było ciało, światła Amalu, Nottingham, nowe tomy Godzilla Władców Ziemi, Sonika, Ladies with Guns, Sagi, Transformersów, Nirvana jest tu, Rosa się pojawiła, a do tego tona tytułów Super Hero i Fantasy o Tegmontu. Tych premier, no tak jak mówię, ciężko jest zliczyć. To są jakieś absurdalne liczby, więc jeżeli kogoś to kręci, no to w MF na MFK poczułeś się jak w raju. I było też sporo wznowień w związku z tą imprezą, w tym także rzeczy, na które ja polowałem od dłuższego czasu i były dostępne tylko w absurdalnych cenach gdzieś na Allegro i OLX, to też mój portfel, znaczy ja się ucieszyłem, portfel ucierpiał, aczkolwiek nie tak bardzo kilka lat temu, gdy pierwszy raz zawitałem na stoisko Scream'a na MFKIG, bo Scream potrafi zrobić naprawdę jakieś absurdalne promocje i teraz z tych rzeczy, co mnie interesują od nich, no to wszystko już posiadam zwyczajnie, ale no kilka lat temu wychodziłem na raty z festiwalu, bo musiałem odnosić torby z kartonami pełnymi komiksów wielkoformatowych oprawach ledwo to do domu dodźwigałem w tym pierwszym roku, gdy się do nich dorwałem, do ich stoiska, więc no można trafić w dziesiątkę i stracić majątek, ale no dla fana komiksu, albo nawet i dla osoby wchodzącej w komiks, to jednak pewnie przyjemne, tak, trafić taką okazję i skorzystać z niej. Teraz, jeżeli zaś chodzi o gry, to moim zdaniem odrobinę słabiej w tym roku wypada aspekt growy, Fani RPG raczej będą mogli znaleźć dla siebie sporo podręczników. Ja, na przykład, spędziłem trochę czasu Blackmonków na stoisku, dopytując o dotychczasową sprzedaż Delty Green. Podobno jest nieźle, dobrze, bardzo dobrze, więc możemy liczyć spokojnie na kolejne podręczniki. W sumie nie wiem, czy mogę to zdradzać, ale powiedziano mi, że możemy się w Polsce spodziewać. Teraz jeżeli chodzi o takie grubaski God's Hunt i God's Steve bodajże, właśnie rozmawialiśmy o dalszych planach wydawniczych, ale jeżeli chodzi o tradycyjne planszówki do kupienia, to tych było niewiele. Można wypożyczyć gry i pograć na miejscu, jasne i to jest w sumie chyba najważniejsze i cieszę się, że festiwal dba o ten aspekt, bo masa osób w ten sposób wchodzi w świat gier. Właśnie grając na takich eventach, czy w pubach z planszówkami, czy u znajomych, no bo to nawet nie chodzi o to, czy się ma pieniądze, czy nie, ale wydać w ciemno kilkaset złotych na planszówkę, w którą być może się nie będzie grało troszkę bez sensu, ale takiej imprezie można je spokojnie przetestować i właśnie stwierdzić, czy to jest coś dla nas, czy nie dla nas, czy za łatwe, czy za trudne, czy coś tam. Więc ten aspekt jest moim zdaniem bardzo ważny i fajnie, że o to tutaj dbamy, ale ludzie chcący wydawać jednak pieniądze na planszki chyba troszkę się zawiedli. Wydawnictwo galakta. tego samego dnia w Krakowie, tego samego dnia co MFKIG organizowało swoją własną imprezę Galacticon. Nie mam pojęcia dlaczego w tym terminie akurat. Troszkę dziwne zagrania, absurdalne wręcz, ale może nie wiem, to jest dla nich jakaś ważna rocznica czy coś. No no nie wiem, no w każdym razie Galacta absolutnie tutaj nie było, brakowało mi też z wydawców głównie chyba Lucky Duck Games, bo to wydawnictwo w ostatnich latach też oferowało jakieś gigantyczne, absurdalne promocje. Na poprzednich MFK IG na pewno kupowałem też planszówki od Fox Games i od wydawnictwa Albi, a pewnie od kilku innych tylko <głos> kto by to wszystko spamiętał, tak czasem sobie nie wiem nawet który tytuł kupiłem na MFC, który gdzieś tam na innej imprezie, a który po prostu stacjonarnie czy w sieci. W każdym razie no, tych planszek nie było za wiele do kupienia, więc jeżeli ktoś przebywa na MFK IG tylko w tym kontekście, no to no, nagra się, ale niekoniecznie wyjedzie z bagażnikiem pełnym pudełek. No dobrze. Dla wielu osób w kontekście tej imprezy najważniejsi są goście. tak? To dla gości sporo osób przyjeżdża na festiwal i tych w tym roku absolutnie nie brakowało i trafiły się naprawdę wielkie Nazwiska wielkie i też ciekawe w gruncie rzeczy, bo oprócz yy, większości istotnych autorów z Polski organizatorzy zaprosili także pokaźne grono twórców z zagranicy, no i to niby jest standard, tak? ale tutaj już subiektywnie tak, niektórzy oceniają, że tam w jednym roku jest dobrze, w drugim gorzej, no w tym roku raczej głosów negatywnych yy, za wiele nie było. W oczy oczywiście rzuca się od razu duet Sean Murphy i Bill Sienkiewicz, ale pojawili się też Enrico Marini, Keum Suk, Gendry Kim, a poza nim jeszcze Ahonen, chociażby The Forge, Saler, Motal, Grivel i kilka innych osób, których nazwisk może nie będę kaleczył. Oczywiście twórcy związani z DC, Marvelem Vertigo przyciągają rzesze fanów i to dla nich właśnie. Sporo osób też przyjeżdża po podpis czy wyrys, ale cieszy mnie, że na festiwalu jest także miejsce dla twórców z Korei, Egiptu, Finlandii, Włoszech, Czech, Francji i tak dalej. Po pierwsze ten festiwal ma promować komiks tak? i myślę, że to jest bardzo ważne dla promocji komiksu jako medium, gdyż pozwala czytelnikom otworzyć się na nowych autorów, nowe treści, nowe style, dodatkowo pomaga wydawcom wypromować te takie potencjalnie bardziej niszowe tytuły, przynajmniej na start, Tak, bo często okazuje się, że ci twórcy no, mają coś więcej do powiedzenia, do zaoferowania, gdzieś tam w swoim kręgu kulturowym może nawet są rzeczywiście mega, mega znani, a po prostu u nas są w miarę świeżymi nazwiskami. Po drugie, dla samych twórców to musi być też mega miłe, udać się do innego kraju, zobaczyć wężyk chętnych po autograf, czy wyrys, czy wypełnioną salkę prelekcyjną i wydaje mi się, że to się bardzo fajnie kręci i z tych takich Pojedynczych głosów na ten temat, które gdzieś tam do mnie dotarły, no to właśnie wszyscy są zadowoleni i bardzo mnie to cieszy. No i właśnie, MFKIG to także program, no bo tak się skupiłem na strefie targowej, ale mamy tutaj także program ze spotkaniami autorskimi i prelekcjami. Co roku ja zaliczam koło 4, 5, 6 punktów programu, a więc stosunkowo niewiele, gdyż czasem o jednej godzinie odbywa się tyle punktów programu, a dodatkowo jeszcze jakieś atrakcje stałe. I te atrakcje, które ja zaliczyłem, mnie się podobały. Tak naprawdę nawet chciałem wybrać się na więcej punktów, ale zwyczajnie gdzieś tam po drodze spotykałem znajomych i spotkanie kończyło się 20-30 minut później, albo ktoś mnie zagadał na jakimś stoisku, no i potem już nie chciałem wbierać na prelekcję czy panel w połowie jego trwania. Sam program jednak wydaje się być odpowiednio zróżnicowany. Mnie w komiksie kręci w gruncie rzeczy wąskie spektrum zjawisk, a mimo to Przeglądając program przed imprezą, zaznaczyłem wstępnie kilkanaście interesujących mnie punktów. Tak, miałem taką naprawdę potężną listę i bardzo doceniam też, że grono prowadzących program jest z jednej strony bardzo zróżnicowane, ale z drugiej strony jakoś tam rozpoznawalne w fandomie czy w branży sprawiające wrażenie no właśnie profesjonalnego grona twórców. Nie ma jednej osoby, która produkuje program na 10 godzin. Nie ma też raczej programu prowadzonego przez jakieś takie totalne no name y osoby, które nie wiadomo skąd się tutaj wzięły, które z komiksem nie mają do czynienia czy z grami. Raczej są to osoby aktywne w fandomie, w sieci, na innych konwentach zajmujące się ewentualnie kulturą czy komiksem, grami w pracy, na przykład na akademii, czy w jakiejś instytucji kultury, czy po prostu w wydawnictwie komiksowym. I to sprawia wrażenie właśnie większego profesjonalizmu i pozwala oczekiwać też czegoś więcej niż jakiejś tam prostej pogadanki kogoś, kto przeczytał pięć komiksów, czy ograł pięć gier w życiu. Więc to też jest kolejny plusik na tej mojej dzisiejszej liście. I jak już jednak przyznałem, dla mnie ten festiwal dalej głównie robią ludzie. Tak? I to też jest festiwal, na który ja jeżdżę, żeby spotkać poznawać, ale też spotykać właśnie starych znajomych. Miłe skupić sobie jakąś grę, kilka komiksów, wpaść na ciekawe spotkania, autorskie, czy prelekcje, po prostu połazić, tak, pobumelować, flanerować po hali targowej. Ale najmilej jest spotkać się ze znajomymi z całego kraju. I w tym roku akurat sporo moich znajomych, których widuję właśnie na MFKIG, odwołało przyjazd z przyczyn osobistych. Tak, Chcieli przyjechać, ale no z różnych powodów nie mogli. I tak naprawdę Trochę mi się przez to odechciało w ogóle konwentowania. Tak? Miałem kapitularz na początku tego miesiąca, i potem przyszło to MFK i G. Tak pomyślałem sobie, kurczę, tego nie będzie, tej nie będzie, tak tych nie będzie. Troszkę mi się odechciewa, no ale zgłosiłem się do Kasi Tośty z propozycją współpracy. Dostałem akredytację, więc już nie było wyjścia, trzeba było jechać. No i bez żadnego wcześniejszego umawiania się, co chwilę, naprawdę co chwilę spotykałem znajomych, m.in. organizatorów Summer Game Party, czyli opiekunów koła naukowego badaczy gier Uniwersytetu Łódzkiego, ale też członków Stowarzyszenia Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej Trickster, czy też twórców serwisów i podcastów, m.in. innymi Pory Imperatora, Brod Kosmosu, Full Frontal PISULę i oczywiście naszego stałego słuchacza Maćka, z którym rok temu przegadaliśmy całe party po MFK IG 2024, no i też znajomych z Łodzi. Pozdrowienia dla Asi, Julii, Tomka, Pawła, Marcina, Michała, Maćka, Alicji, Kamila, Radka, Michała, Juliana, Grześka, Oli, Kasi, Jarka, ani, Mateusza, Łukasza i wszystkich innych, z którymi udało mi się zamienić chociaż kilka słów. I naprawdę, tak jak mówię, to nie było jakoś planowane czy coś. To jest świetna rzecz, tak? Pojechać na taki festiwal i tak spontanicznie widzieć znajome twarze. No i to było tylko kilka osób, tak? Do tego jeszcze ludzie ze stoisk, których gdzieś tam też poznałem rok temu, dwa lata temu, czy na innych konwentach, imprezach to jest zawsze miłe. Gdzieś nam się do siebie uśmiechnąć, tak zamienić nawet kilka słów, jeżeli nie ma czasu, jeżeli jesteśmy wszyscy w tym wiecie, trybie kupowania, biegania pochali, czy właśnie nie wiem, na stoiskach ludzie są po prostu zajęci obsługiwaniem innych, no to to i tak jest gdzieś tam miłe, przyjemne. No i właśnie ktoś z was może osób, które mnie słuchają teraz jest bardzo młody, młoda, do tego trochę introwertyczny i pomyśli teraz, no dobra, no ale ty znasz tam 20 osób, no to sobie jeździsz z nimi i rozmawiasz, tak? No a co ja tam będę robił? No i odpowiem na to tak, gdyby nie MFK IG i inne tego typu rodzaje imprezy, no bo to nie tylko MFK, ale właśnie gdyby nie tego typu imprezy, to ja większości tych osób, które teraz wymieniłem, nigdy bym nie poznał, absolutnie nigdy bym na nie nie trafił. Jasne, najlepiej skoczyć na taki festiwal przynajmniej w dwie osoby, by czuć się raźniej, ale solo też można myślę dobrze się bawić i nawiązać relacje, zwłaszcza przy poszczególnych stoiskach. Tak naprawdę, no ja tutaj. Spotykałem te osoby, ale w sumie przez większość czasu łaziłem po terenie samodzielnie, tak, solo. Wystawcy niby tutaj są w pracy, ale wielu z nich wręcz dąży do jakiejś sensownej konwersacji i odrobiny takiej ludzkiej interakcji. Wiadomo, że przy okazji spróbują wam wcisnąć swój komiks, ale jeżeli już na przykład znacie jakąś serię i zagadacie o nią wydawcę, albo no kupiliście jakiś komiks gdzieś tam od nich rok temu, dwa lata temu, czy przy jakiejś tam innej okazji, to istnieje ogromna szansa, że przegadacie z nimi trochę więcej i że to nie będzie tylko jakiś taki marketingowy small talk, zwłaszcza w niedzielę, kiedy tłumy przy stoiskach są mniejsze i wystawcy zwyczajnie mają czas na takie luźniejsze rozmowy. To, co mieli sprzedać, to już sprzedali w większości, trochę też już z nich schodzi ta, ten taki szał sobotni i można z nimi na spokojnie porozmawiać. Wspomniałem o Tore. Nie? No i to do Tore na tym MFKIG podszedłem tylko zrobić zdjęcie komiksu Gdzie jest Jerry. No bo mamy w redakcji Jerry'ego i uznałem, że wrzucę to na naszego Instagrama właśnie w relację z festiwalu jako taką zabawną fotkę. Całe MFKIG pyta Gdzie jest Jerry? A zagadali mnie właściciele i spędziłem tam pewnie ze 20 minut albo i więcej. Myślę, że więcej, no ale może nie będę też przesadzał. Rozmawiając z nimi o ich doświadczeniu w wydawaniu komiksu, o rynku wydawniczym, o planach wydawniczych, ogólnie o popkulturze, o książkach, filmach, serialach, o mojej pracy. Tak, o mojej pracy <grych> jakoś tak wyszło. Potem o propagandzie jakoś tak wyszło jeszcze na kilka innych ciekawych tematów porozmawialiśmy, a potem pojawili się potencjalni świeży czytelnicy i kupujący, więc już nie przeszkadzałem, tylko podziękowałem za rozmowę i ruszyłem dalej, ale właśnie dla takich chwil też się jeździ na ten festiwal. Tak jak do Monków podszedłem jako i przez moment nie było dużego zamieszania i mogłem na spokojnie z nimi porozmawiać. Wiecie, można wysłać wiadomość, nie wiem, na FB, tak czy maila w różnych sprawach, ale jednak fajniej pogadać na żywo, właśnie nawiązać taką relację, poczuć wzajemną zajawkę. To jest naprawdę świetne doświadczenie i MFKIG jest przyja takim rozmowom. Można też poznać kogoś na prelekcji czy na afterze. W tym roku akurat na afterze ja też byłem trochę padnięty i się w miarę szybko gdzieś tam zwinęliśmy, ale rok temu na afterze poznałem kilka nowych osób i przegadaliśmy autentycznie calutką yy, imprezę. Tak? Jak tam pojechaliśmy pogali gali wręczenia nagród, tak Siedzieliśmy, nie wiem, do pierwszej, drugiej czy coś, też się w końcu zebrałem, bo stwierdziłem, że kurczę następnego dnia, nie wstanę zwyczajnie, a byłem umówiony na ten wywiad z twórcami komiksu, wydział siódmy, więc musiałem wracać, ale no. Impreza była przednia. No i wiadomo, że nie każdemu z równą łatwością przychodzi nawiązywanie kontaktów, ale ja też nigdy nie byłem raczej duszą towarzystwa i nie zagadywałem do obcych osób, a jeżeli już to na pewno nie z łatwością, a mimo to nawiązuję znajomości na MFC i konwentach, więc uwierzcie mi, można, warto. Jak już się uda, no to jest wspaniałe uczucie. No dobra, ale już tak zmierzając do podsumowania, bo troszkę się rozgadałem. Na pierwszy rzut oka można by uznać, że MFKiG ma wypracowaną formułę, tak ten festiwal się odbywa tyle lat, że można by nawet powiedzieć może, że kto był raz na tym festiwalu, ten był na wielu. Sam też tak myślałem kiedyś, ale jednak z roku na rok z perspektywy czasu dostrzegam pewne różnice i zmiany, raz na lepsze, raz na gorsze. I w tym roku to są ewidentnie zmiany na lepsze. Dla mnie osobiście cały teren był odrobinę lepiej zorganizowany. tak Logistyka, umiejscowienie wszystkiego jakoś lepiej zagrało. Prościej było przemieszczać się po strefie targowej. Przede wszystkim przestawiono też scenę, dzięki czemu było ciszej, a tam gdzie miało być głośno, to było głośno, ale i wyraźnie. W sumie nie wiem do końca, czy to jest kwestia logistyki, tego gdzie co było umiejscowione, może też techniki, technologii, ale tak czy siak wszystko zagrało o wiele lepiej. Nie było niepotrzebnego hałasu, scena nie zagłuszała, no ludzi tak na różnych stoiskach, ale przy samej scenie wszystko dało się ładnie usłyszeć, zrozumieć etc to na pewno ewidentny progres. W ubiegłym roku też niektórzy wydawcy narzekali na różne problemy w komunikacji z EC1. Niektórym się nawet troszkę ulewało w mojej obecności. W tym roku zaś żadna taka negatywna uwaga nie padła, a pojawiło się kilka głosów pozytywnych, więc znowu wyraźny postęp. W ubiegłym roku część uczestników narzekała na brak wielkich nazwisk gości. To jest oczywiście kwestia subiektywna, nie jakoś szczególnie istotna, ale w tym roku mam wrażenie, że wszyscy byli raczej zadowoleni. Z Strefa gastro tradycyjnie troszkę zakorkowała się w sobotę, ale jest na tyle rozbudowana, jest tam tyle tych food trucków, że w ciągu godziny każdy zdoła coś zjeść, więc też nie ma tragedii. Program oceniam na plus. Nie porównywałem go z tym ubiegłorocznym, ale wydaje mi się, że też jest troszkę lepszy. Gości oceniam na plus, organizację i logistykę na plus, knajpa na aftera. Była troszkę dziwna, tam się zrobiło małe zamieszanie na początku, a wtedy ludzi, że czekali w kolejce do baru na zewnątrz, aniby niby skąd ktokolwiek miałby wiedzieć, że ten bar się tam zamyka skoro knajpa jest wynajęta na aftera i after dopiero co się zaczął, ale na plus za to oceniam, że w tej lokalizacji stworzono malutki, ale jednak wernisarz pracy Ryszarda Dąbrowskiego, autora likwidatora. Można lubić ten komiks lub nie, ale po 30 latach funkcjonowania chyba zasłużył na chociaż takie drobne uznanie i promocję. No i otwarcie wystawy może nie było szczególnie pasjonujące, no ale to zawsze coś ciekawego i, i nietypowego, co zapamiętam, jakby nie patrzeć z tego afterka, więc tam część osób troszkę kręciła nosem. Dla mnie to też jest wydarzenie jakoś na plus. Dobrze, a teraz wracając do podsumowania. Ja nie widzę większych minusów. Brakuje mi tych wystawców z planszówkami. Skoro w nazwie pozostaje literka G jak gry, to dobrze by było zatroszczyć się o więcej gier na strefie targowej. Wiem też, że część osób była zaskoczona, że za wrysy Marfiego czy Sienkiewicza trzeba płacić. Ale tutaj problemem nie jest to, że trzeba płacić, a błąd w komunikacji, gdyż festiwal bardzo późno o tym poinformował, co moim zdaniem było trochę strzałem w kolano. Tak, cennik pojawił się, mam wrażenie, na ostatnią chwilę. A też umówmy się, czy te ceny są duże, czy nie. Raczej jak na tego typu eventy one były niskie, tak jak na standardy amerykańskie one były raczej niskie, ale też może ktoś młodszy czy właśnie zarabiający trochę gorzej chciałby sobie na przykład pieniądze odłożyć na coś takiego i gdyby wiedział o tym wcześniej, to by się przygotował, a tak to informowanie na ostatnią chwilę było troszkę dziwaczne, ale też właśnie całkowicie rozumiem, że zagraniczni twórcy na takich imprezach sprzedają swoją pracę i życzą sobie zapłatę, tak nie chcą robić wszystkiego za a aktorom płaci się za to, że się z nimi zrobi zdjęcie, tak? Czy za autograf prosty, no to rysownikom można zapłacić za ilustrację. To jest moim zdaniem całkowicie logiczne, sensowne i tego hejtu akurat w tym kontekście absolutnie nie rozumiem, a trochę się go gdzieś tam też w sieci pojawiło. I te stawki wydaje mi się, że one były dość polskie. Też nie jestem tutaj specjalistą, ale myślę, że prawdziwi fani wspomnianych panów, czy nie wiem, Mariniego, raczej i tak byli usatysfakcjonowani. I ja znam kilka osób, które tych rysów i tak wzięło kilka. Więc ta cena raczej nie była problemem. Wydaje mi się, że po prostu dziwne, że to tak późno o tym informowano. Osobiście mam też mały problem z obecnością tych komiksów wydawanych przez EC1 na liście nominowanych w konkursie roku, organizowanym przez EC1, ale to nie jest problem mf a szerszy problem w ogóle popkultury. I pewnie nie tylko, ale akurat w popkulturze to jakoś tam śledzę, a w innych branżach niekoniecznie. Problem, który zabił na przykład małą środowiskową nagrodę Grabińskiego, może nie w pojedynkę, ale jednak. Z drugiej strony no, wiem, że istnieją inne nagrody, nie wiem, Nagroda Nowej Fantastyki, czy Lubimy Czytać i tam też są nominowane książki związane z wydawcami. Dla mnie to jest trochę śliskie, ale też nie wyrokuję. Tak Dopóki to jest uczciwa nominacja, a nie jakiś jawny nepotyzm, no, to nie będę tego otwarcie krytykował, no ale... Trzeba to obserwować, jakby nie patrzeć. I to w sumie tyle. Tegoroczne MFK IG, jak słyszeliście, jak słyszycie dalej, ja oceniam bardzo, bardzo pozytywnie. Jeżeli jeszcze nigdy nie zawitaliście na Festiwal Komiksu do Łodzin, to zachęcam, gorąco zachęcam, by w 2026 nadrobić zaległości. Ja tu może zaznaczę, że mi nikt nie płaci za to. I po prostu no, jeżdżę na MFK od tam już nie wiem ilu lat. Jeżdżę. No jestem z Łodzi, więc też mam prościej może, ale jakby nie patrzeć, no biorę udział w tej imprezie i wydaje mi się, że naprawdę w, w ciągu kilku ostatnich lat ona jeszcze idzie ku lepszemu. Tak jak wcześniej była dobra, tak teraz jest bardzo dobra i mam nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. No i pamiętajcie też, że festiwal odbywa się raz w roku, ale mamy w Łodzi EC1, miasto kultury, które działa przez cały rok i organizuje także inne eventy. Mamy centrum komiksu i narracji interaktywnej, w którym można zwiedzać zarówno świetną ekspozycję stałą, jak i wystawy czasowe. Polecam jedno i drugie. W tym momencie mamy wystawy czasowe poświęcone Robertowi Adlerowi i Przemkowi Trościńskiemu. Tych akurat jeszcze nie widziałem, ale byłem na wystawie prac Grzegorza Rosińskiego, która była dość dobra. A wystawa poświęcona Tadeuszowi Baranowskiemu była genialna. Znajomi nie mogli mnie z niej wyciągnąć, a ja nawet nie byłem wcześniej fanem Baranowskiego. Tam miałem jakieś jego pojedyncze komiksy przeczytane, jeden tak naprawdę, ale wystawa była świetnie zorganizowana i naprawdę no, bawiłem się tam doskonale. Dodatkowo, jeżeli jesteście z Łodzi, no to można uczęszczać na spotkania klubów dyskusyjnych poświęcone grom czy komiksom. Są to darmowe wydarzenia, nie trzeba mieć żadnego biletu, nie trzeba się zapisywać. One odbywają się na ogół na parterze w centrum komiksu. Daty spotkań są dostępne na stronie internetowej EC1, no i też ich social media na Facebooku. Oni publikują informacje na ten temat, chociaż czasami też bardzo późno. Z tą komunikacją EC1 musi troszkę jeszcze tam kilka rzeczy dopracować. Ja byłem na kilku z tych spotkań i w sumie wszystkie były dobre lub bardzo dobre. Tak, Jako iż to klub dyskusyjny, no to każdy może się wypowiedzieć i w związku z tym możecie też poznać kogoś o podobnych zainteresowaniach, podobnym guście. Zawsze miło jest e, mieć osoby, z którymi można porozmawiać o swoim hobby, więc jeżeli takich osób wam brakuje, no to zachęcam, by z tej kolejnej okazji interakcji i poznawania ludzi skorzystać, a jeżeli chcecie po prostu posiedzieć, posłuchać, to też można, tak? Nie trzeba. To nie jest, nie wiem, lekcja w szkole, nie trzeba podchodzić do tablicy, nikt was nie wywoła na siłę. Można też po prostu usiąść z boku i po prostu się tam przysłuchiwać, nie wiem, cyknąć sobie fotki, jak jest jakaś prezentacja, zapisać sobie, jak ktoś coś fajnego poleci. I tyle spotkania, mają różne tematy, dlatego ja też nie chodzę na wszystkie, po prostu jak mnie coś interesuje, coś jest bardziej związanego z horrorem, czy czymś, na czym jakkolwiek się znam lub co, jakkolwiek mnie Chęci, no to wtedy się wybieram i też jak mi termin pasuje, bo i tutaj czasami jest problem, no ale fajnie, że to coś takiego jest organizowane, doceniam. I tą myślą zakończę. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnym podcaście i do zobaczenia na MFKiG oraz w Centrum Komiksów Łodzi. Cześć. You